Matrix wszędzie, wszędzie Ludzie chcą tylko więcej Matrix Narzędzie Wysoko to idzie Co z nami będzie Matrix Dookoła Trudne sprawy Zdrady Szkoła Matrix W telefonach Jego macki W naszych domach Mo MANTRIX Propaganda dla ciebie kłamstwo A dla nich PRAWCZA W stole chamstwo Na nim skandal Stopę Tarda się na fuck down jest Lecimy MANTRIX MANTRIX MANTRIX Samo życie Życie jakie właśnie jest wow, yeah. ŁA Możesz się Ściwić Więc wiesz Nie takim jakie yes. Jegoś chce mi odejść Dun la dun la dun dun da da da da